liście do Efezjan list do Efezjan rozdział drugi Jan, rozdział 2: I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Prze to pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnicę, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy Którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźni. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Mieliśmy okazję przed chwilą śpiewać pieśń, w której był nacisk położony na łaskę. I tutaj widzimy, że słowo łaska kilka razy się powtarza. Co to jest Łaska. Łaska, co do zasady, się wiąże z tym, co się nie należy. Nie zasłuży się na to, co jest łaską. Łaska jest darmo, niezależnie od tego, czy zapracowaliśmy na to, czy nie zapracowaliśmy. Jest to zupełnie wolny dar tego, który daje. W tym przypadku Boga. To Bóg jest tym, który obdarowuje i obdarowuje bez żadnego ograniczenia i bez wypominania i obdarowuje czymś, co jest najcenniejsze, bo obdarowuje wiecznym życiem, obywatelstwem w niebie. I On za darmo, chętnie i bez wypominania każdemu jest gotów to dać na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Bo jest powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. A skoro tak, to jeśli taka jest Jego wola i możliwość, to tylko po stronie człowieka jest bariera aby z tego skorzystać. To tylko człowiek jest tutaj tym, który ten dar przyjmuje, cieszy się nim, albo rezygnuje z przyjęcia. I wtedy idzie na wieczną zagładę. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. To jest bardzo ciekawe i dziwne zdanie. Z tego powodu, że pokazuje, że upadki i grzechy doprowadzają do śmierci i słuchacze apostoła Pawła i czytelnicy apostoła Pawła byli zaliczani przez niego do tych, którzy byli nieżywi przez to, co nabroili, czyli upadli albo zgrzeszyli. Upadek i grzech ma pewną cechę wspólną. Grzech to jest nietrafienie do celu. Upadek to jest z kolei, gdy idziemy i się na przykład poślizniemy. I można powiedzieć, że są to rzeczy, które wciągają człowieka w stan śmierci, skoro on żyje w ciele, to śmierci duchowej. I to właśnie o to tu chodzi, że grzech powoduje najpierw śmierć duchową takiego człowieka. Każdy, kto choć raz zgrzeszył, jest martwy duchowo dopóki nie będzie miał nowego życia z pana, od Pana Jezusa Chrystusa w wyniku ofiary krzyżowej, w wyniku tego, że przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa pozbawienie, to jest martwy przez te upadki i grzechy swoje. Więc widzimy, że to nie jest rzecz błaha. Grzech rodzi śmierć. I ta śmierć jest rzeczą Poważną. Można powiedzieć, że człowiek taki, który zgrzeszył, jest tak jak gdyby półumarły. Taki termin spotykamy m.in. w Ewangelii, w opowiadaniu Pana Jezusa o człowieku, który zdążał z Jerozolimy do Jerycha i tam napadli na niego bandyci i później leżał na wpółumarły nie był już w pełni żywy ale jeszcze całkiem nie umarł i taki jest właśnie człowiek, który żyje w swoich grzechach niby chodzi niby funkcjonuje niby realizuje jakieś cele na ziemi ale jest można by powiedzieć takim żywym trupem niby jeszcze nie jest złożony do grobu ale jest martwy. Jeżeli do czasu śmierci swojej cielesnej nie pojedna się z Bogiem, to jako taki żywy trup, nawet jest takie określenie zumbi, będzie po prostu funkcjonował i będzie takim po prostu elementem, który oczekuje na zagładę, bo takie terminy też w Słowie Bożym padają że tylko oczekiwanie sądu i ognia, który będzie trawił przeciwników. I tutaj Paweł zwraca się do ludzi zbawionych, dlatego z radością może powiedzieć, że oni zaliczają się do tych, którzy już nie są w takim stanie. Dlatego drugi werset mówi, w których niegdyś chodziliście według modły albo według mody tego świata. Widać, że ci ludzie przed nawróceniem byli jak reszta ludzi otaczających ich. Dlatego apostoł wzywając do nawrócenia w dziejach apostolskich, mamy to zapisane, mówi ratujcie się spośród rodu złego i przewrotnego. Bo właśnie tak jest, że ludzie, którzy są niezbawieni, tworzą w miarę zwartą masę. Oni potrafią się zajmować różnymi ciekawymi rzeczami, I mogą nawet się ze sobą, między sobą nie zgadzać w różnych kwestiach, ale gdy postawiona jest kwestia tego, żeby podporządkować się Bogu, Słowu Bożemu, to nagle stają się jednomyślni i jednomyślnie to odrzucają. Widzieliśmy to w przypadku Heroda i Piłata, którzy byli swoimi wrogami, ale jeśli chodziło o skazanie Pana Jezusa, od tego momentu, Zacisnęli jeden wspólny front i od tego dnia stali się sobie przyjaciółmi, choć przedtem byli sobie wrogami. I właśnie to jest cecha wspólna tego świata. On lekceważy i nienawidzi Chrystusa i nienawidzi tych, którzy pójdą za Panem Jezusem, nazywa ich nawiedzonymi, nazywa ich fanatykami, nazywa ich wariatami. Szalejesz Pawle, powiedział Festus do apostoła Pawła. Nazwał go wariatem. I tak samo jest w każdym przypadku. Jeżeli chcesz iść za Panem Jezusem, to jest obietnica w Słowie Bożym. Kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Różnego formatu i to wynika ze wspólnej cechy tego świata. I tutaj widzimy, że oni chodzą, chodzili według modły tego świata i są bardzo mocne słowa. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Kim jest ten władca, który rządzi w powietrzu? To jest szatan. Czyli jeżeli popatrzymy dosłownie na werset drugi, Paweł mówi wprost do Efezjan byliście satanistami bo naśladowaliście szatana i dzisiaj jak się komuś powie że jest satanistą to się obrazi oczywiście bo najczęściej jest to człowiek religijny który gdzieś tam w swoim uporządkowanym życiu ma nawet miejsce na jakąś formę chrześcijaństwa i on sobie wyprasza, on nie jest żadnym satanistą, on mało tego satanistami potrafi gardzić, powie, że to jest najgorsza grupa i będzie nimi się brzydził natomiast Paweł, apostoł mając światło Boże pozwala sobie wprost powiedzieć naśladowaliście szatana byliście po prostu jego naśladowcami jeśli chrześcijanin to jest ktoś kto naśladuje Chrystusa to kim jest ten kto naśladuje szatana? satanistą Takie są zasady dopisywania terminologii. Więc jeśli ktoś nie jest z Panem Jezusem, jest satanistą. Nie ma neutralnego gruntu. To nie jest tak, że można sobie być satanistą i chrześcijaninem. Albo jednym jesteś, albo drugim. I widać, że ten szatan, ten władca, który rządzi w powietrzu, duch, który działa w synach opornych, jest przedstawiony jako ten, który działa. My wiemy, że on jest pokonany przez zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jak to jest możliwe, że taki y, po prostu przegrany osobnik, jak szatan, że on jeszcze działa? Jest to możliwe tylko na dwa sposoby. On robi to na zasadzie kłamstwa i obietnic, bez pokrycia, które są kłamliwe. I druga metoda to jest straszenie, czyli też kłamstwo, bo skoro ktoś nie ma mocy żadnej, to jeżeli straszy, to czym on Cię może przestraszyć, jak on nie ma żadnej mocy? On został pokonany przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. O tym nam świadczy Słowo Boże. Więc jeśli jest to przegrany, to czym on może nam przeszkodzić? Niczym. Więc schować się należy w Panu Jezusie Chrystusie i nie bać się. Kto boi się Boga, nie boi się niczego. Kto nie boi się Boga, boi się wszystkiego. I teraz trzeci werset wskazuje, że wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego. Porządliwości ciała mają to do siebie, że one miną kiedyś gdy ciało się rozłoży w grobie. I ciało ma to do siebie, że jeśli człowiek umrze, to już ono nie ma żadnych żądań. I widzimy tutaj wyraźnie, że porządliwości ciała, oczywiście mamy też ciało w sensie pewnego rodzaju energii. Ona walczy przeciwko duchowi. I te porządliwości ciała skończą się wraz z biologiczną śmiercią człowieka zbawionego. W przypadku człowieka niezbawionego on niestety z tymi porządliwościami trafi na wieki wieczne do jeziora ognia i siarki i nie będzie mógł ich zaspokoić w żaden sposób. I tutaj widać, że ulegając woli ciała i zmysłów. Ciało ma to do siebie, że oczekuje różnego rodzaju Udogodnień. Już na samym początku Słowa Bożego widzieliśmy, że kainici, czyli potomkowie Kajna, poszli w kierunku czy to rozwoju różnego rodzaju rozrywek dla ciała, czy też różnego rodzaju udogodnień dla ciała. Adam w wyniku upadku grzech dostał rozkaz, żeby uprawiał rolę. Kainici uczynili tą uprawę roli coraz mniej dokuczliwą i uprzyjemnili coraz więcej wolnego czasu. Jest to droga kajna. Oczywiście my dzisiaj z wielu tych wynalazków korzystamy i wykorzystujemy je na co dzień również do tego, żeby Słowo Boże, Ewangelia lepiej się rozchodziły. Natomiast sama Idea, która stała za tym, właśnie wypływała z tego, że ciało lubi rozkosz, lubi odpoczynek, lubi lenistwo. I ma to do siebie, że jeżeli tego nie dostanie, to zaczyna się denerwować, grozić innym, gniewać. I właśnie ci ludzie, którzy chodzą bez Chrystusa, mają taką tendencję że ulegają woli ciała i zmysłów, chcą krótkotrwałej rozkoszy grzechu i to jest taka cecha, bo list do hebrajczyków mówi, że grzech jest rozkoszny, jest to krótkotrwała rozkosz grzechu. Krótkotrwała, dlatego, że ona się skończy i potem jest już gorycz, potem już jest tylko negatywna konsekwencja. Potem już jest tylko płacenie ceny i nie ma żadnych tutaj korzyści z grzechu. I są grzechy, które tylko trochę psują nam życie, ale są też grzechy, które całkowicie potrafią go zniszczyć, uczynić pewne rzeczy niemożliwymi do naprawienia. Krzywdzą nie tylko nas, ale krzywdzą też innych dookoła. I ta krótkotrwała rozkosz grzechu już nawet z punktu widzenia ziemskiego jest zwyczajnie nieopłacalna. Jest to nieracjonalne. Nie mówiąc już o zagładzie na całą wieczność, która już za jeden grzech się należy i jeżeli nie będziemy mieli pojednania z Chrystusem, jeżeli ktoś z tym grzechem umrze niewybaczonym, to stanie przed Bogiem postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd i niestety będzie na wieki wieków ponosił konsekwencje tego, że niepojednany z Bogiem stanął przed Nim. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Tu jest bardzo ważna myśl. To Bóg jest tym, który ożywia. On ma życie sam w sobie i On nas ożywił. To Jego życie jest tutaj tym, co umożliwia, że ten, kto był współumarły, ten, który był umarły w upadkach i grzechach, nagle stał się przez Boga żywym. Nazywamy to narodzeniem na nowo. Pan Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, rozmawiając z Nikodemem, mówił, że jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. I po raz pierwszy w tym drugim rozdziale, piąty werset, pada to sformułowanie, które się tu powtarza jak refren, łaską zbawieni jesteście. Łaską, czyli tą niezasłużoną życzliwością. Łaską zbawieni jesteście. Jednym z pierwszych miejsc, gdzie to Słowo Boże się pojawia, to Słowo pojawia się w Słowie Bożym jest na przykład początek pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdy powiedziane jest, że Bóg postanowił zgładzić całą ziemię, wszystkich ludzi, wszystkie zwierzęta i żałował, że ich uczynił i widzieliśmy tam upadek wszystkich ludzi również wśród tych grzeszników znajdowało się wielu ludzi z rodowodu, których tam widzieliśmy opisanych i później pojawia się w tym beznadziejnym stanie kiedy wszyscy mieli ulec zagładzie słowo ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Gdyby Noe nie znalazł łaski w oczach Pana i gdyby nie znalazł łaski w oczach Pana na tyle, żeby również zabrać swoją rodzinę do Arki, to wszyscy by zginęli. Wyrok Boży byłby wykonany z pełną surowością. Ale to ta łaska, niezasłużona życzliwość, została przypisana właśnie Noemu i potem wydała owoc. Potem Noe był widziany jako ten, który był sprawiedliwy pośród swego pokolenia i Noe zaczął żyć dla Boga. I to właśnie tutaj jest zawsze że jeśli upadamy w grzech to tylko Bóg jest w stanie nas ożywić tylko Bóg na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa może podarować życie łaską zbawieni jesteście i dalej Paweł kontynuuje i wraz z nim wzbudził to jest bardzo ciekawe że z kim razem wzbudził razem z Chrystusem Czyli Paweł nawiązuje tutaj do zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że tak jak On został zmartwychwzbudzony, tak też człowiek, który umarł w swoich grzechach, który narodził się na nowo, jest wraz z Chrystusem wzbudzony. I kolejna rzecz. I wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Jeżeli mamy wierzącego tutaj chodzącego po ziemi, to jest to przedziwny przypadek, bo on również w tym samym czasie jest posadzony w okręgach niebiańskich. Jest w niebie. Ja jestem i tu, i w niebie, bo tak mówi Efezjan. I jeżeli jesteśmy w niebie, to powinniśmy wszystko oceniać z punktu widzenia interesów nieba, a nie ziemi, bo jesteśmy posadzeni w okręgach niebiańskich. I stamtąd, gdy patrzymy na rzeczy, to one zupełnie inaczej wyglądają niż w oczach ludzi chodzących po ziemi i nie mających nadziei chodzących tutaj po tej skażonej ziemi. Dalej siódmy werset mówi...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 żeby w przyszłych wiekach pokazać to bogactwo łaski swojej. Tacy podli ludzie, jak my, ułaskawieni, są właśnie takim przykładem, jak ta łaska jest bogata. Paweł nazwał się największym z grzeszników i faktycznie był to morderca, który Tych, którzy nic nie zawinili, mordował tylko za to, że chcieli iść za Bogiem. I został ułaskawiony. To jest nadzwyczajne bogactwo łaski swojej, że ktoś taki został ułaskawiony. I z każdym z nas jest tak, jak z Pawłem, że jeśli jesteś ułaskawiony, to jesteś dowodem, nadzwyczajnego bogactwa łaski Bożej w dobroci wobec Ciebie w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boży to dar. Jest to fragment dosyć często używany w różnego rodzaju ewangelizacyjnych traktatach. I on mówi nam, że Zbawienie jest niezależne od uczynków, bo tak mówi dziewiąty werset, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, Jest to bardzo ważny fragment, jeden z pierwszych, który warto nauczyć się na pamięć, żeby jeśli diabeł Cię atakuje różnego rodzaju myślami, albo Twoje ciało Cię atakuje, jest przyzwyczajone do myśli sprzed nawrócenia, to łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jest to bardzo ważna, fundamentalna myśl, ratująca z niejednej opresji. Nie jesteś w stanie sobie na zbawienie zapracować, ono jest z łaski. Nie jesteś w stanie zbawienia utrzymać, ono jest z łaski. Nie jesteś w stanie zbawienia stracić, ono jest z łaski. Jeśli można by było stracić zbawienie, to każdy, kto był zbawiony, natychmiast przestałby być zbawiony, bo jest to po prostu rzecz taka, że jeśli oprzemy coś na człowieku, to to się od razu załamie. Zbawienie jest nieutracalne. Dlaczego? Bo jest z łaski, niezależnie od uczynku. I ten fragment nie kończy się w tym miejscu, On ma kontynuację w dziesiątym wierszu, gdzie mamy wyjaśnione. Jego bowiem dziełem jesteśmy. Czy im dziełem? Bożym dziełem. Jest to generalnie nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. Jest to to, co uczynił Bóg. I do czego? I tu zaskoczenie. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg abyśmy w nich chodzili. To jest znowu kolejna bardzo cenna myśl, która jest niestety odrzucana w tym świecie, bo jest zresztą bardzo kontrowersyjna. Ona mówi nam tutaj, że człowiek niezbawiony nie jest w stanie zrobić dobrego uczynku. Ludzie próbują mówić, że chcą zarobić na zbawienie dobrymi uczynkami, A Pismo mówi, że nie ma możliwości, żeby człowiek niezbawiony uczynił dobry uczynek. Jest to bardzo niechciana myśl w głowach ludzi tego świata. Bo faktycznie tak jest, że dobre uczynki to są te uczynki, które wypływają jedynie z Bożego działania w zbawionym człowieku. Nie ma możliwości, żeby człowiek niezbawiony taki dobry uczynek mógł zrobić. I nie chodzi o to, żeby teraz się wgłębiać w to, dlaczego tak jest, bo z grubsza każdy może to od razu zrozumieć, że część tak zwanych dobrych uczynków jest czyniona od razu na złym fundamencie. Ja dam przykład może z biznesu. Jest teraz bardzo modna taka idea, żeby być społecznie odpowiedzialnym biznesem. Polega to na tym, że firma yy, bierze i robi jakieś dobre uczynki, przyłącza się do akcji charytatywnej. Co za tym stoi? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, aby ładniej wyglądać w oczach innych, czyli klientów, czyli kłamstwo. Nie jestem dobry, tylko udaję dobrego, żebyś kupił więcej moich produktów. Druga rzecz, która za tym stoi? Zmniejszenie podatków. Oszustwo. Jestem udającą dobre uczynki firmom po to, żeby obciąć sobie obciążenia fiskalne. Jest to niestety to, co widać w tak zwanych dobrych uczynkach wynikających z intencji ludzi tego świata. I Oni nie widzą w tym nic złego. To jest rzecz dobra ich zdaniem. I mówią, że im więcej tego typu dobrych uczynków będą mieli, tym szybciej zarobią na zbawienie. Otóż nie. To nie jest prawda. Zbawienie jest z łaski. Niezależnie od uczynków. Zbawienie jest całkowicie darem Bożym. I tylko ten, kto jest stworzony w Chrystusie Jezusie, może te dobre uczynki wykonywać, bo ma Ducha Świętego i ten Duch Święty jest tym, który zachęca do czynienia dobrych uczynków. I najistotniejszym dobrym uczynkiem, jaki możemy tu na ziemi wykonać, to jest, tak jak widzieliśmy w przypadku yy, niewiasty, która namaściła nogi Pana Jezusa, oddać uwielbienie Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwielbić Syna Bożego, uwielbiając w ten sposób Boga Ojca. I to jest najbardziej kluczowy, dobry uczynek, którym ten świat pogardza. Ten świat w ogóle nie rozumie, jak to możliwe jest. Jest taki test, który możemy sobie zadać. Sobie zadać takie pytanie które od razu gorszy ludzi tego świata. Czy sobie wyobrażasz, że będziesz filarem świątyni Bożej i będziesz na wieki wieków brał udział w uwielbieniu Boga? No więc człowiek zbawiony tylko dlatego wychodzi ze zgromadzenia, bo musi się zająć sprawami tego świata, bo musi utrzymać dom, utrzymać rodzinę. Najchętniej byśmy nie wychodzili z miejsca zgromadzenia i cały czas byśmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 366 dni w roku siedzieli przy Słowie Bożym, żeby tylko było to możliwe. Ale musimy utrzymać ciała, wszystko zarosłoby pleśnią i byłoby całkowicie niemożliwe w tym stanie rzeczy, w jakim jesteśmy. Ale jeżeli byłoby to możliwe, to przecież właśnie to jest radość. Psalm mówi, że z radością idziemy do domu Bożego. I to jest test. Jeśli na taką myśl, że na wieki wieków będziesz świątyni Bożej uwielbiać Boga, się wzdrygasz, to prawdopodobnie albo nie rozumiesz tego, co to znaczy kochać Pana Jezusa, albo prawdopodobnie może to jest dowód na to, że jeszcze nie jesteś zbawiony. Bo jest to rzecz najważniejsza. Żyć dla Królestwa Bożego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Więc żadne inne rzeczy nie są dobre, jeżeli nie są powiązane z tym, do czego pobudza nas Duch Święty. Przeto pamiętajcie o tym. Paweł tutaj mówi, żeby ci, którzy go słuchają i czytają, pamiętali o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi, przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Pamiętajcie o tym. On tutaj kieruje te słowa do pogan, czyli nie do Żydów, bo jak pamiętamy, Słowo Boże dzieli świat na trzy grupy, czyli na Żydów, pogan i Kościół Boży. I Kościół Boży składa się z tych, którzy nawrócili się zarówno z Żydów, jak i z pogan. I tutaj wy, niegdyś poganie w ciele, dlatego niegdyś, bo kiedyś byli poganami w ciele, teraz są częścią Kościoła, są zbawieni. I nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, to chodzi o to, że byli tak nazywani przez Żydów. Byliście w tym czasie bez Chrystusa. No byli bez Chrystusa. Druga rzecz. Dalecy od społeczności izraelskiej. Tak, poganie są z dala od społeczności izraelskiej. Każdy z nas jako poganin, jako nieizraelita przed nawróceniem był daleki od społeczności izraelskiej, a po nawróceniu dalej jest daleki od społeczności izraelskiej, bo Izrael jest innym tworem. Obcy przymierzą. Znowu, jako Lud Boży Izrael miał zawarte różnego rodzaju przymierza z Bogiem. Przymierza były narzucone przez Boga Izraelowi i te przymierza były warunkowe. Natomiast poganie czegoś takiego nie mieli, a w Kościele Bożym też tego nie, nie mamy. Nie ma żadnego przymierza wiążącego z Bogiem nas. My jesteśmy dziećmi Bożymi na podstawie usynowienia z synem ojciec, to tylko wariat by za, za wiązywał jakieś przymierze. Nie słyszałem, żeby ojciec podpisywał umowę przy notariuszu z synem. Będę Cię kochał, jeśli będziesz wstawał o 8 rano, przygotowywał śniadanie i tak dalej, i tak dalej. Pomyślelibyśmy jak najbardziej negatywnie o tego typu osobie, gdybyśmy się o czymś takim dowiedzieli. Syna się kocha bezwarunkowo. Nawet jak na broi To też się go kocha. I jest to generalnie różnica między nami a Izraelem, bo my nigdy nie mieliśmy żadnych przymierzy jako Poganie i jako Kościół też nie mamy żadnych przymierzy. A co z nowym przymierzem? W Hebrajczyków jest powiedziane, że ono dotyczy domu Izraela i oto zawrę do, z domem Izraela przymierze nowe. Czyli jest to ewidentnie sprawa żydowska, nie pogańska i nie kościelna, tylko i wyłącznie żydowska. I dowód na to, że tego przymierza dzisiaj nie ma, jest bardzo prosty. Tam jest powiedziane, że jeśli nastąpi nowe przymierze, to wszyscy będą znać Pana i nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana, bo wszyscy go znać będą. Wystarczy wyjrzeć za okno i widać, że tego nie ma. Nie ma takiej sytuacji, żeby wszyscy znali Pana. Wciąż trzeba głosić Ewangelię, wciąż trzeba ludzi nawoływać do Boga, bo Boga nie znają. I dalej, Zawa zawierającym obietnicę i nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Tacy właśnie byliśmy. Nie mieliśmy nadziei, I byliśmy w świecie bez Boga. I trzynasty werset. Ale teraz, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Z tych wszystkich cech wcześniej wymienionych, czyli byliście w tym czasie bez Chrystusa, Paweł tylko tą jedną widać tutaj podkreśla, Staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. To znaczy, że przez krew przelaną na krzyżu Golgoty, przez krew Chrystusa Jezusa, jesteśmy z Bogiem blisko. Jesteśmy tak blisko, jak blisko się da. I dalej jest kontynuacja, albowiem On jest pokojem naszym. To jest naszym pokojem Chrystus. To Chrystus spowodował, że mamy pokój z Bogiem. Przedtem była wojna z naszej winy, bo chodziliśmy w grzechach i upadkach swoich i byliśmy wrogo nastawieni do Boga. Ale On jest pokojem naszym. Chrystus Jezus jest naszym pokojem. I co On zrobił? On zrobił, że z dwojga jedność powstała. Byliśmy my i byliśmy. Bóg, byliśmy sobie wrogami. A po pojednaniu przez Pana Jezusa Chrystusa dwoje stało się jednym. Jesteśmy całkowicie pojednani z Bogiem. I gdzie to się stało? Zburzył w ciele swoim jedność. Zburzył w ciele swoim, przepraszam, stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Zburzył tą przegrodę, Co jest być może obrazowane również przez to, że rozerwała się zasłona w świątyni. Bo jest powiedziane, że ta świątynia odgradzała od Najświętszego. I widzimy też, że był mur nieprzyjaźni, który oddzielał nas i Boga. Tego muru już nie ma. Ten mur został całkowicie zniszczony przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Też jest, y, też jest takie podejście, że ten mur był, tutaj dziękuję za zwrócenie uwagi, y, mur między poganami a Żydami i oni w Kościele stanowią jedno. To jest druga symetryczna myśl, którą stąd możemy wyciągnąć. Jedno i drugie stało się możliwe przez Pana Jezusa Chrystusa. Czyli jedno to jest pojednanie z Bogiem, drugie to jest gdzie wrogo nastawieni ze sobą ludzie tego świata, czyli Żydzi i ludzie tego świata, czyli poganie, kościele stali się jednością. I teraz 15 werset mówi o prawie. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Czyli tutaj widzimy jednomyślnie są ci dwaj, czyli Żydzi i Poganie w Kościele dzięki temu, że zakon przykazań i przepisów nie jest już takim elementem, który byłby aktualny. Potwierdza nam to list do Hebrajczyków, że to, co jest bliskie zniknienia, to, co ma całkowicie y, zaniknąć, tam jest właśnie zidentyfikowane z zakonem, bo zakon miał to do siebie, że on był przewodnikiem do Chrystusa. I skoro przyszedł Chrystus, to jego rola już się całkowicie wyczerpała. I dalej widzimy szesnasty werset. I pojednać obydwóch z Bogiem. W jednym ciele przez krzyż, znieweczywszy na nim nieprzyjaźń Czyli widzimy, że tutaj ta grupa związana z poganami i ta grupa związana z Żydami jest w pełni z Bogiem pojednana. Jest w pełni z Bogiem uczyniona jedno w Kościele. Przez co? Przez ofiarę krzyżową Chrystusa. Przez to, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu i przez to, że Pan Jezus stał się doskonałym przebłaganiem za nasze grzechy. Kolejna, tutaj już końcowa myśl tego drugiego rozdziału zbliża nas do tego, na jakim fundamencie jesteśmy zbudowani. Ten fundament jest oczywiście wynikający z tego, że jest pokój, bo przyszedłszy Chrystus, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, bo jako poganie byliśmy oddaleni od Boga, byliśmy tymi, którzy są całkowicie obcy Bogu i też ten pokój był zwiastowany Żydom, czyli tym, którzy są tu nazwani, że są blisko. I te dwie grupy ten pokój mogły mieć na zawsze. Pokój, który widzimy, jest później nazwany jako pokój, który przewyższa wszelki rozum. I kolejna myśl. Albowiem przez Chrystusa mamy dostęp do Ojca. I Pan Jezus to już wielokrotnie powiedział, że On jest drogą i prawdą i życiem. On jest jedyną drogą do Ojca. Kto Jego widział, widział Ojca. I jednoznacznie ten 18 werset potwierdza nam tą myśl. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca. Jedni, czyli Żydzi, I drudzy, czyli poganie, w jednym duchu, czyli jeżeli jesteś narodzony z Ducha Świętego, to wtedy w tym Duchu Świętym masz jak najbardziej przystęp do Ojca. Jako członek jedynego prawdziwego Kościoła, bo jest jeden Kościół składający się z wszystkich prawdziwych wierzących na całym świecie. Każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa jest częścią tego właśnie Kościoła. Nie należy już do grupy pogan, nie należy już do grupy Izraela. Jest częścią ciała Chrystusowego, jakim jest Kościół. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Tutaj, Miałem kiedyś takie zdarzenie zaraz po moim nawróceniu, że jechałem pociągiem i spotkałem w tym pociągu wysokiego dygnitarza rzymskokatolickiego i on opowiadał mi różne takie rzeczy ze swojego świata. Ja mu głosiłem Ewangelię. On oczywiście z takim pobłażaniem się do mnie odniósł, że on to wszystko świetnie wie i chcąc mi pokazać, jak bardzo jest ważną i bliską Bogu osobą, powiedział, że on ma tytuł domownika Ojca Świętego. Bo mówił, że w każdym momencie może do domu papieża wejść, kiedy chce, nie musi się zapowiadać, bo jest domownikiem. I wtedy ja tego jeszcze nie wiedziałem, bo zaczynałem Biblię czytać. Dzisiaj wiem, że mógłbym mu spokojnie powiedzieć, No dobra, Ty jesteś domownikiem tego ojca yy, religijnego z Waszego wyznania, a ja jestem domownikiem Boga. I to jest przywilej każdego chrześcijanina, że nie jesteśmy obcymi, nie jesteśmy przychodniami, jesteśmy współobywatelami świętych, czyli nasza Ojczyzna jest w niebie i jesteśmy domownikami Boga, to znaczy że tak jak każde dziecko w każdym momencie może sobie przyjść i zażądać spotkania ze swoim ojcem lub matką nawet nie musi tego zapowiadać po prostu przychodzi, dzwoni i jest w domu tak samo my jesteśmy w domu Boga u siebie Bóg ma dom, w którym my jesteśmy u siebie jesteśmy domownikami Boga i Kolejna rzecz, którą tutaj widzimy, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Fundament to jest coś, co w domu powstaje na samym początku. To nie jest coś, co później jest jakoś, że tak powiem, wielokrotnie stawiane. Jest najpierw fundament, a potem na tym rośnie reszta. I kamieniem węgielnym, to taki, takim najważniejszym kamieniem jest sam Chrystus Jezus. Do tego kamienia są dobudowywane kolejne elementy, które tu są nazwane fundamentem apostołów i proroków. Chodzi tu o apostołów, którzy głosili Słowo Boże na początku, i proroków, którzy głosili Słowo Boże na początku. Potem Słowo Boże zostało spisane i całkowicie skompletowane i od tamtej pory już jest tylko i wyłącznie na tym fundamencie wznoszona budowla z żywych kamieni. I ta budowla, jeżeli byśmy teraz próbowali sobie znaleźć jakiegoś nowego apostoła, byłaby całkowicie samowolą budowlaną, jeżeli byśmy na przykład sobie teraz spróbowali znaleźć jakiegoś proroka lub apostoła i oprócz tych, którzy byli na początku. Więc nie ma takiej możliwości. To jest dla nas ważna nauka, że ten fundament apostołów i proroków jest na samym początku, jeżeli nie budujemy się na nich, to budujemy się zupełnie nielegalnie. I wtedy powstaje coś, czego Bóg nie honoruje. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Nie możemy sobie dodawać do Słowa Bożego zgodnie z tą myślą. Tylko i wyłącznie Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże jest źródłem naszej wiedzy o tym, co mamy wierzyć, jest jedynym źródłem wiary i przekonań chrześcijańskich. I właśnie 21 werset o tym mówi, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty Panu. I na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli to na uwadze, aby nie szukać jakiegoś rodzaju innych źródeł poza Słowem Bożym, do tego, żeby rozumieć, co jest wolą Bożą. Bo jest to dosyć niebezpieczne i popularne w dzisiejszych czasach i prowadzi do tego, że ludzie zaczynają dobro nazywać złem, a zło nazywać dobrem. Są różnego rodzaju nauki, które 95% mają z Biblii, a 5% mają swojej własnej ideologii. I te 5% wystarczy, żeby całkowicie prawdę Bożą przewrócić do góry nogami. Nie może być własnych dodatków nawet 1 setnej procenta. Nawet 1 setnej miliardowej procenta. Nic. Po prostu albo się budujemy na fundamencie apostołów i proroków i wtedy mamy całą budowlę mocno spojoną, rosnącą w przybytek święty w Panu, albo jest to synagoga szatana, jeżeli cokolwiek poza Słowem Bożym jest źródłem tutaj budowy. Kiedy czytamy pierwszy werset tego rozdziału, to wydaje się, że człowiek najpierw zrobi coś źle i z tego powodu staje się grzesznikiem. W innym miejscu, kiedy czytamy, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, może powstać pytanie, kiedy? Kiedy? Otóż jest tak, jak i psalmista mówi, w grzechu poczęła mnie matka moja. Nie chodzi o to, że matka Dawida była grzesznicą, tylko Dawid urodził się już jako grzesznik. Te dwie rzeczy idą razem, czyli z jednej strony człowiek rodzi się już ze skłonnością do złego, z drugiej strony potwierdza to w swoim życiu, że jest grzesznikiem. Na przykładzie Adama i Ewy widać to, ich dzieci, że Kań i Abel obaj byli grzesznikami. Ale jeden złożył tę właściwą ofiarę, drugi nie. I to też trzeba to widzieć. Niektórzy mówią, że dzieci rodzą się niewinne, czyste, a potem jakoś pod wpływem otoczenia czy czegoś innego stają się zepsute. Nasze dzieci, choćby nie wiem jak słodkie, które kochamy, jednak to są magi grzesznicy. Ponieważ wszyscy począwszy od pierwszego człowieka, cała ludzkość upadła w grzech i dlatego wszyscy rodzimy się grzesznikami, co potwierdzamy w naszym życiu, upadając i grzesząc. Tylko jeden urodził się bez grzechu. Chrystus. Wiemy, że jest takie modlitwie o Mario bez grzechu pierworodnego poczęta to jest fałsz ponieważ tylko Chrystus urodził się bez grzechu i On nigdy ani jednego grzechu nie popełnił drugą rzeczą, która tak mnie zastanowiła to jest to słowo tutaj w szóstym wersecie posadził w okręgach niebieskich przecież my stoimy na ziemi no trudno nas jakoś tak widzieć tam w górze, czy wyobrazić sobie, że tam jesteśmy, skoro jesteśmy tutaj, przecież nie jesteśmy w dwóch miejscach jednocześnie żeby to tak jakoś przybliżyć dla naszego zrozumienia, to można by powiedzieć, jeśli na przykład mam wykupiony nie wiem, wczasy na przykład gdzieś nad morzem kiedy jeszcze jest grudzień ale na przykład w lipcu mam wykupione czasy nad morzem I tam już w książce tego hotelu figuruje Zbigniew Kopko, 6-15 lipca. Więc ja już tam jestem, to miejsce jest zapewnione. Choć oczywiście jeszcze jestem tu, no ale e, tak jakby to na mnie już tam czeka. E, więc można to tak sobie wyobrazić. Posadził, nie w sensie, że fizycznie tam jesteśmy. Choć nie chcę to powiedzieć, że to co teraz słyszeliśmy to było nieprawdziwe. To... To są rzeczy też duchowe Bóg nas widzi Bez ograniczeń też i geograficznych Ale dla naszego lepszego Jakiegoś uchwycenia Tego tematu Powiedziałbym, że jest to Swego rodzaju duchowa rezerwacja Którą posiadamy Albo też i taki paszport Który mamy i w każdej chwili Kiedy tam pojedziemy to mamy wolny Wstęp zapewne też jest i tak, jeśli mówimy o tym, żeby szukać tego czystego źródła to jest zawsze prowadzenie Ducha Świętego bo na pewno jest tak, że można czytać zły komentarz do Biblii który daje nam złe myśli to na pewno tak jest ktoś mógł coś źle napisać na temat tego, co przeczytał w Biblii i potem ktoś inny to czyta i to, to samo jak gdyby od niego kupuje Ale przecież jest napisane też, że nawet jeśli ktoś usługuje w zborze, to reszta ma osądzać. Więc nawet jeśli chcemy usłyszeć Słowo Boże, kiedy przychodzimy do zgromadzenia, czy kiedy się schodzimy razem, to zawsze każdy z nas powinien mieć pewnego rodzaju takie no, sito, czy takie duchowe ucho otwarte i to badać, czy to jest prawda, czy nie. Czy to ktoś za daleko powiedział, może czegoś nie dopowiedział, Na pewno nie można powiedzieć, że to, co jest tu mówione z tego miejsca, to jest 100% czyste Słowo Boże. Na pewno nie. Jest zawsze jakaś domieszka tego, co ludzkie. Zawsze powinniśmy to osobiście chcieć każdy rozważyć. Potem możemy o coś zapytać tego, który to mówił. Możemy potem w Biblii szukać, czy to jest tak, czy inaczej. Sprawdzić to. Zawsze to jest Duch Święty tym, który nas wprowadza, jak jest napisane do wszelką prawdę. I to czasem może zająć wiele lat, zanim do czegoś dojdziemy i nagle odpoczniemy, ach, to tak to jest. Tak jak mój teść to przez lata nie umiał do tego dojść, jak to jest, że idę wam zgotować miejsce, a gdy przyjdę, a gdy przygotuję, to przyjdę znowu. I to przez lata ta myśl jak gdyby była takim obciążeniem serca. No jak to jest, że Pan Jezus tam coś przygotowuje w tym momencie? No co w niebie można przygotować? Jeśli tam nie ma żadnego ani nieporządku, ani żadnego braku, nic nie trzeba robić. Kiedy my mamy mieć gości, to musimy coś zrobić. W niebie nic nie trzeba robić. E, bo wszystkie dzieła są przygotowane od założenia świata, jak czytamy w innym miejscu. Więc dopiero kiedyś na konferencji w Cita jak mówił, usłyszał właśnie, że Pan Jezus, kiedy wstąpił do nieba, to nam to miejsce przygotował, przez to, że wstąpił, po prostu przeszedł tę drogę. To powiedział, ach, to tak to jest. To nie tak, że teraz Pan Jezus poszedł, coś tam robi, robi, robi, robi, no i jak już wszystko zrobi, to przyjdzie, żeby nas wziąć. To jest fałszywe myślenie. No i powiedział, no teraz już mogę umrzeć, bo już to wiem. Więc to przez lata, jak gdyby na sercu leżało. Może tak być, że jakaś myśl w Biblii zastanawia nas przez dłuższy czas i dopiero Pan nam da w jakimś momencie to poznać. Ale jest też takie zdanie, które bardzo mnie uspokaja, że może jest bardzo wiele rzeczy, których sam nie rozumiem, czy nie widzę, albo nie zauważam tego w Biblii. Może inni też mogą powiedzieć, że jest wiele rzeczy, których w ogóle nie, nie rozumiem, albo jeden brat powiedział, ja to Ezechiela w ogóle nie rozważam, bo nic z tego nie rozumiem. E Więc może jest wiele rzeczy takich, których nie rozumiemy, ale jest napisane, tak jak o tej mannie, kto zebrał mało, nie miał za mało. To choćby ta odrobina wystarczy. Jedno słowo wystarczy. Gdybyśmy chcieli zastanowić się nad słowem, na przykład Pan. Albo Bóg umiłował świat. To, to wystarczy zupełnie zrozumieć jedną rzecz, która jest od Boga. Kto zebrał mało, nie miał za mało. Na ziemi tak nie jest, ale u Boga tak jest. Z drugiej strony jest napisane, kto zebrał dużo czy wiele, to nie miał za dużo. Czyli nawet ci, którzy można powiedzieć pływają w Biblii i każdą księgę otworzy i ją na wskrośiu mnie wyłożyć, to nie jest tak, że ten ktoś jak gdyby wie wszystko albo jest to jakiś ogrom okazuje się, że w porównaniu z tą no z tą Bożą Prawdą, czy z tym, co Bóg ma w sercu to też nie jest za dużo nawet ten, kto dużo umie, czy wie, nie jest za dużo więc to nas może też i pocieszyć, że ta odrobina, ten okruch prawdy, może ma wielką moc przede wszystkim słowo ma wpływać na nasze życie czyli właściwie to Kazanie jest wtedy dobre, kiedy nas zmienia, a nie wtedy, kiedy jakoś jest przyjemne słuchanie. Także niech Pan sprawi, żeby to, co dzisiaj żeśmy słyszeli wpłynęło na nasze myślenie i zachowanie. Два Редактор że...